zostać jedynym, który tu przegra! Gaj sensei niech to zadziała! Teraz albo nigdy! Chroń własną, własną drogę, drogę ninja, ninja i nigdy z, z niej nie, nie zwaczaj! Piąta brama! Narodziny Wielkiego Ninja! Jego ciało się zmienia. O? Robi się czerwony! Co to jest? Co się dzieje? Otworzył trzecią bramę. Bramę Życia. Teraz zaatakuje. O nie. O, jeszcze nie. Niesamowite. Nikt nie mógłby tego zrobić samym wysiłkiem. Ten chłopak to geniusz. Jest szybszy niż kiedykolwiek. Gara! Gdzie oni są? O, tam na górze! Jest gara, ale co się stało z nią? Po prostu zniknął! Piasek przemieszcza się zbyt wolno, by go obronić. Chcesz za zbroją z piasku? Nie tym razem! Nie. Ja! Moja zbroja tego nie wytrzyma. Zaczyna się kruszyć. Twardy jesteś! nie dla mnie! Jego mięśnie się rozrywają. To naprawdę Li? Ale kiedy? Jak? Yy? Jeszcze jeden i koniec! Piąta brama! Brama zamknięcia! Otwarta! Żaden człowiek nie może być tak szybki. Nie jestem w stanie się bronić. Patrzysz na mnie, i Zamierzam tego użyć również przeciwko tobie. Zobacz, co cię czeka. bo piaskowa tarcza jest zbyt wolna. Ma kłopoty. Ukryty lotos. Kombinacja taijutsu o tak ogromnej prędkości, że nikt nie zdoła się przed nią obronić. Nawet Nei. Piaskowa tarcza gary jest bezużyteczna. A teraz kończmy! Ukryty lotos! Szybko, zupełnie nic nie widziałem. Co się dzieje? Jego górda zmienia się w piasek. Niesamowite! Udało się! Gara! Czy to koniec? Co to? Na dole! Niewiarygodne! Zamortyzował upadek, zamieniając swoją górę w piasek. Teraz będzie piaskowa trumna niemożliwe. Nie dość, że przeżył ukryty lotos, to jeszcze jest gotów do ataku. Kowa trumna. Aaaa! Nie mam zamiaru tego przegrać. Mam swoją własną drogę Ninja. Неааа! Yeah. Ale po co? On przegrał. Po co go ratować? Bo on jest... <śmienny> Nic mi nie jest! Jestem coraz silniejszy! Egzamin na Chunina! Będziesz ze mnie dumny, Gaisensei. Chcę pokazać, że mogę być wielkim ninja, nawet nie znając ninjutsu ani genjutsu! Udowodnię to całemu światu, bo on jest moim uczniem. I dlatego, że troszczę się o niego. Troszczy się o niego? O ucznia? To coś, czego Gara nigdy nie będzie w stanie pojąć. A? Rezygnuję. Słyszeliście? Rezygnuję. Zwycięzcą jest... A? Po tym wszystkim nie powinien nawet się ruszyć, a on wstał. Nie, Li, w porządku. To już koniec. Nie jesteś w stanie dalej, Lee. Oli! Co ja zrobiłem? Spójrzcie na niego. Choć nieprzytomny, wciąż chcę pokazać światu, na co go stać. Już po nim. Utrzymuje go tylko siła woli. Li, udowodniłeś wszystkim. Jesteś wielkim ninja. Zwycięzcą jest Gara. Sakura... Twoje słowa mu teraz nie pomogą. Są chwile, gdy słowa współczucia tylko pogarszają sprawę. Hmm. Wiedziałam, że nie pokona Gary. I tak było trudniej niż się spodziewaliśmy. Nie, nie, Naruto? nie, mogę uwierzyć. li przegrał z nim? Szybko! Trzeba wezwać lekarza! na czaste brwi. Jesteś jego nauczycielem, prawda? Tak. Słucham. Proszę za mną. Ostrożnie z nim! O tak, dobrze. Jego oddech jest płytki, ale miarowy. Ma połamane kości i porozrywane mięśnie. Czeka go długa i bardzo trudna rehabilitacja. Ale obawiam się, że nie to jest najgorsze. Jego lewe ramię oraz lewa noga ucierpiały najbardziej. Przykro mi, bo wiem, ile to dla was znaczy Ale on już nigdy nie stanie do walki Jego dni jako shinobi dobiegły końca Nie, on się myli Zobaczysz, to nieprawda Pierwszy go dorwę. Ten dziwak będzie mój. Nie, dzięki. Jedyną osobą, z którą chcę teraz walczyć, jest ucicha. Ja! Co ty wyrabiasz? Naruto, uwierz mi, bardzo dobrze cię rozumiem. Ale reguły mówią, że wszystkie walki muszą być oficjalnymi pojedynkami. Słabeusz pokonujący utalentowanego geniusza samą siłą woli. Czyż nie byłby to piękny pojedynek? Nawet jeśli to ja miałbym walczyć z Nei... Nie, nie, nie. Li... wybacz mi. Nie mogłem znieść myśli, że przegrasz. Chciałem, żebyś osiągnął swój cel. Byś udowodnił, że twoja droga ninja jest właściwa. Tak! Udało się! Mówiłem, że ciężka praca się opłaci! Tak, tak, tak! Racja Li. Teraz masz swoją własną technikę. Chcę to udowodnić całemu światu! Ach, to wszystko moja wina. Powinienem był cię powstrzymać. Wybacz mi. Lee! To nieprawda. To nie może być prawda. Łatwo powiedzieć, że to koniec. A co będzie z nim? Co on ma teraz zrobić? Słabeusz! A myślałem, że chcesz wygrać walkę! Myślałem, że pokażesz, że słabeusz może... To było jedno wielkie kłamstwo. Przestań, Naruto. Nie, ale Sensei, to nie fair. Przecież on chciał się tylko sprawdzić z innej. I to doprowadziło go do upadku. Nie. Był tak skupiony na tym celu, że poświęcił swoje ciało i swoją przyszłość, by go osiągnąć. Teraz ten cel jest nieosiągalny. Co do jednego mylisz się, Naruto. On nie myślał tylko o Sasuke Inei, ale również o tobie. To prawda. Zaryzykował wszystko w nadziei na spotkanie z tobą na placu boju. Zapamiętaj to. Bądź godzien Jego poświęcenia. Li, obyś tylko wydobrzał. Li, do samego końca nic nie rozumiałeś. Los nigdy nie będzie łaskawy dla ninja, który dążąc do zwycięstwa nadziewa się na własny miecz lub spodziewa się tego samego po innych. Więc jednak nie doszło do najgorszego. Dobrze znów cię widzieć, Gara. Gaj. To, co powiedziałem, było nieprawdą. Zachowałem się jak nadęty głupiec. Teraz to wiem. Gdybym był na twoim miejscu, też bym go nie powstrzymał. Hmm. Chodź, Gaj. Idziemy na górę. Dopóki tu stoimy, nie można rozpocząć kolejnej walki. Wiem. A teraz ostatnia para wojowników. Podejdźcie tutaj. Nareszcie moja kolej. Muszę się skupić na nagrodzie. Wielkiej grillowej wyżerce. Moim zadaniem jest dojść do finału i walczyć z Sasuke. Mam rację, Lordzie Orochimaru? Nie chciałbym cię rozczarować. Zaczynam rozumieć twój plan. Już wiem, dlaczego kazałeś nam walczyć z Sasukę, ale go nie zabijać. Przez klątwę, którą na niego nałożyłeś. Byliśmy twoimi pionkami, prawda mój panie? Naszym zadaniem było jedynie sprawdzać jego możliwości. Nie chodzi ci o życie Sasuke, chcesz jego samego. Zrobiłeś z nas głupców, nawet ze mnie. Dobrze.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 Leszek Stuń, Adam Pluciński, Robert Tondera, January Brunow, Łukasz Lewandowski, Joanna Pach i inni. Hej, Sakura! Gdzie jest Kakashi-sensei? Naruto, widziałeś coś? Musimy zacząć przygotowanie do turnieju! Gdzie on jest? Nie wiem, pewnie z Sasuke! Ach, pewnie tak! Hej, co z tobą, Sakura? Wyglądasz na przybitą. Niepokoję się. Coś jest nie tak. No nieważne. W następnym odcinku Cień Zmierzchu. Sasuke w niebezpieczeństwie. Mam złe przeczucia.